KURWA! Wstawaj! Która godzina jest, kurwa? Wstawaj z wyra! Ale to już! Nie, kurwa, nie wyłączaj budzika! Podnoś, kurwa, śmierdzącą dupę, do cholery jasnej! No, no, kurwa, no co, taki zdziwiony? No, wstawać, kurwa, trzeba! No już czas jest! No, kurwa, nie rób takich oczu wystraszonych, tylko podnoś tą śmierdzącą dupę, myj gębę, idź się wyszczać i, kurwa, do roboty! No! Wstawaj! No! No wreszcie no dotarło kurwa jak do człowieka